To są informacje Polskiego Radia 24. Tragiczna śmierć posła Litewki z Lewicy, kiedy jechał rowerem, potrącił go samochód. Sławomir Cęckiewicz nie jest już szefem BBN-u. Jego dymisję przyjął prezydent. Aneks do raportu WSI zostanie odtajniony. To decyzja prezydenta Nawrockiego. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. W wyniku wypadku drogowego zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Jechał rowerem ulicą między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. O tym jak wyglądał ten wypadek mówił w TVP Info Adam Jachimczak ze Śląskiej Komendy Policji. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą, który jechał z przeciwnego kierunku niż właśnie ten pojazd. Działo się to na drodze, która prowadzi przez las od Stąbrowy Górniczej w kierunku Sosnowca. Niestety pomimo reanimacji przeprowadzonej przez ratowników, którzy dotarli wezwani na miejsce przez postojne osoby, nie udało się uratować rowerzysty. Kierowca samochodu miał zasłabnąć za kierownicą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, którym jechał polityk. Poseł był jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny politycznej i społecznej ostatnich lat. Był samorządowcem i filantropem. W 2023 roku startował z ostatniego miejsca na liście wyborczej. Zdobył rekordową liczbę głosów. Na swoich banerach zamiast postulatów politycznych promował psy ze schronisk. Dzięki tej inicjatywie sadki zwierząt znalazły nowe domy. Twórca fundacji Hasztag Team Litewka zjednoczył wokół siebie społeczność internetową. Niósł pomoc chorym dzieciom, seniorom i osobom w kryzysie. Poseł Łukasz Litewka był w Sejmie pierwszy raz. Miał 36 lat. Chcę jedynie uwolnić urząd prezydenta od nieustannej presji i ingerencji, której byłem i jestem poddawany. Tak swoją dymisję tłumaczy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz Przypomina też, że rząd odebrał mu dostęp do informacji niejawnych. Jeśli komuś się wydaje, że ta decyzja pana profesora Sławomira Cęckiewicza jest wyrazem słabości,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 Pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło, wiedząc, że nie ma poświadczenia bezpieczeństwa, czyli de facto nie może uczestniczyć w żadnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które ma charakter klauzulowany. Pałac i Kancelaria Prezydenta uważała, że tutaj problemów nie ma, więc coś się musiało jeszcze wydarzyć, że akurat teraz pan Cenckiewicz albo sam złożył, albo został zmuszony do złożenia rezygnacji z tej funkcji. Obowiązki nowego szefa BBN-u będzie pełnił generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na współpracę z nim liczy minister koordynator służb specjalnych. Zdaniem Tomasza Siemoniaka generał Kowalski pokazał, że nawet przy dużej różnicy zdań można działać z powagą i spokojem w ramach obowiązujących przepisów. Historyczne oświadczenie pana Cęckiewicza o rezygnacji z funkcji szefa BBN-u wyraźnie potwierdza, dlaczego ta osoba nie powinna nigdy sprawować tej funkcji, ani mieć dostępu do tajemnic państwowych, napisał minister Siemoniak na Platformie X. Odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych zapowiada prezydent.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 I jeszcze informacja z Mazur. Od kilku godzin strażacy walczą z dużym pożarem lasu w pobliżu Rucianego Nidy. Ogień strawił las na obszarze około 10 hektarów. To zarówno młodnik, jak i starsze drzewa. Pożar jest już opanowany, ale jego dogaszanie potrwa jeszcze co najmniej do 19. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 60 strażaków. Woda zrzucana jest ze śmigłowca i samolotu.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 W nocy w Tatrach może pruszyć słaby śnieg. Na zachodzie utworzą się miejscami mgły. Będą ograniczały widzialność do 400 metrów. Temperatura od zera na północy i w Dolinach Bieszczadzkich do 5 na zachodzie i południowym zachodzie. Lokalnie na północy spadek temperatury przy gruncie do minus dwóch stopni. 6 minut po godzinie 17.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 W miejscowości Płonna w powiecie sanockim na Podkarpaciu doszło do tragicznego zdarzenia. Kobieta zginęła po ataku niedźwiedzia. My łączymy się teraz z Piotrem Olechniewiczem z Radia Rzeszów. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witam. Piotrze, ty znasz szczegóły tej sprawy. Jak do tego doszło? Co się wydarzyło? No, Niedźwiedź zaatakował tą kobietę przy lesie w okolicach wieży przekaźnikowej, telefonii komórkowej. Z relacji rodziny zmarłej wynika, że podczas zdarzenia kobieta odebrała telefon od syna, z którym przebywała w lesie. A z którym wcześniej się po prostu rozdzieliła. I podczas rozmowy syn po prostu usłyszał krzyki swojej matki, która miała powtarzać słowo niedźwiedź, niedźwiedź oczywiście krzycząc, a następnie ten kontakt telefoniczny się urwał. Syn wezwał oczywiście na miejsce odpowiednie służby, ponieważ nie mógł odnaleźć swojej matki w lesie. Teren ten jest trudno dostępny i pierwsza pomoc dotarła tam dopiero na kładach. Kobieta została odnaleziona mocno poturbowana, o czym wspominali mi i ratownicy, i policjanci, szczególnie w okolicach głowy, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził, no niestety zgon. Natomiast lekarz, prokurator, ratownicy czy sam koroner pracowali tam na miejscu w asyście policji. I to wyposażonej w długą broń, ponieważ zachodziła obawa, że ten drapieżnik może tam powrócić. Była to matka z kilkorgiem młodych niedźwiedziątek. A jak powiedział mi wójt gminy Bukowsko, Marek Bańkowski, jego samorząd wielokrotnie monitorował władze centralne, Informował o narastającym w regionie problemie. Jak się okazuje nawet dziś rano w Bukowsku zgłoszono incydent z udziałem wilków, które też są problemem w Beskidzie Niskim czy w Bieszczadach. Wójt dodał, że z racji braku konkretnych działań gros takich incydentów nie jest po prostu zgłaszana władzą. I te występujące w statystykach no, niestety są zaniżone. Więc możliwe, że centralne władze tutaj też postępują opieszale z racji tego, że no, nie zdają sobie sprawy z tego, jak duża jest to skala. Natomiast złego, jak relacjonują mieszkańcy, to podwyższone występowanie drapieżników wpływa negatywnie na turystykę w regionie. No, która jest, powiedzmy sobie wprost, nierzadko jedynym źródłem utrzymania w Bieszczadach czy, czy w Beskidach, no, a alternatyw brak. My również na antenie Polskiego Radia Rzeszów w ubiegłym roku poruszaliśmy temat dzikich zwierząt, czy to wilków, czy niedźwiedzi wielokrotnie. I dodam, przypomnę, że chociażby 6 marca w tym roku miał miejsce atak niedźwiedzia na człowieka w miejscowości Kalnica, o którym też informowaliśmy. Te informacje też były przekazywane do jednostek centralnych. Pytaliśmy też wtedy, czy musi dojść do tragedii, aby cokolwiek się zmieniło. O tym tragicznym wypadku, przypomnę, na Podkarpaciu doszło do tragicznego zdarzenia. Kobieta zginęła od, w trakcie ataku niedźwiedzia. O tym wszystkim mówił Piotr Olechniewicz z Radia Rzeszów. Piotrze, dziękuję Ci za te informację. Prokuratura kończy czynności procesowe w sprawie śmierci 14-letniego Mateusza Susza, który kilka dni temu zginął wchodząc do pod jadący pociąg. Wytypowane osoby, które mogły wpłynąć na decyzję o odebraniu sobie życia, mówimy o osobach nieletnich. Czy poniosą konsekwencje? A tej sprawie od początku przygląda się Kinga Grabowska z Radia Olsztyn. Przemoc rówieśnicza była, jest i będzie obok nas, a jej skutki niestety coraz częściej będą tragiczne. Sprawa z susza jest jedną z wielu, które mogą być tego przykładem. Postępowanie prokuratorskie prowadzone jest tu w kierunku artykułu 151 Kodeksu Karnego. Ten mówi m.in. o nakłanianiu lub doprowadzeniu do samobójstwa. Obrano taki kierunek po ujawnieniu SMS-a, jaki czternastolatek latek chwilę przed tym, jak wszedł pod pociąg miał wysłać swojej matce. Z treści wiadomości miało wynikać, że nie daje sobie rady, bo doświadcza hejtu, a tymi, którzy zrobili z niego ofiarę swoich działań są uczniowie ze szkoły, do której chodzi. Policja cały czas apeluje o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc wyjaśnić okoliczności decyzji, jaką podjął 14 chłopak. Mówi młodsza aspirant Joanna Kwiatkowska z Iławskiej Policji. Informacje, nawet te anonimowe, zostaną na pewno sprawdzone przez policjantów. Sprawa od początku głośno komentowana jest w internecie, na forach i pod artykułami dotyczącymi tragedii. I tu uwaga, wiele spublikowanych treści to domysły i kłamstwa, które przez dalsze rozpowszechnianie, jak podkreślają śledczy, mogą dodatkowo krzywdzić bliskich zmarłego. Stąd apel o powściągliwość. Sprawą zajmują się odpowiednie służby. Na podstawie zgromadzonej materiału dowodowego wytypowano już trzech, maksymalnie czterech nastolatków, którzy mogą mieć związek z tą sprawą. W środę zabezpieczono ich telefony komórkowe, w których poszukiwane są treści, mogące mieć wpływ na decyzję o odebraniu sobie życia przez Mateusza. Jeszcze dziś mają złożyć wyjaśnienia, a samo postępowanie prokuratorskie zmierza ku końcowi, mówi prokurator rejonowy w Iławie Piotr Budziejewski. Staramy się udokumentować wszelkie takie zdarzenia, które mogły by wyczerpywać czy też znamiona określonych czynów karalnych lub też świadczyć o demoralizacji w środowisku rówieśniczym. Natomiast tutaj właściwym do rozpoznania tego i wyciągnięcia konsekwencji jest sąd rodzinny i nieletnich. Dążymy do tego, żeby w dniu jutrzejszym sądowi przekazać materiały, które zostały zgromadzone w śledztwie, a mogłyby świadczyć o takich zachowaniach. Nie usłyszą więc, na co wielu czeka zarzutów, bo co do zasady w Polsce odpowiedzialności karnej podlegają osoby powyżej 17 roku życia. Osoby w wieku od 15 do 17 roku życia mogą odpowiadać jak dorośli jedynie w określonych przypadkach. Dotyczy to najpoważniejszych przestępstw, zgodnie z artykułem 10 kodeksu karnego, zabójstwa czy gwałtu. Wracając do hejtu i dękania, te w kodeksie karnym określa artykuł 190 punkt 2 i Kolejne z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, o które poprosiliśmy, wiemy, że osób osądzonych i skazanych przez sądy rejonowe w kraju każdego roku na przestrzeni ostatnich kilku lat jest od... Półtora do dwóch tysięcy. W mniej niż połowie takich spraw zapadają wyroki w zawieszeniu. Dosłownie pojedyncze są umarzane. W 2025 roku na ponad 1950 spraw uniewinniono około 60 osób. Ale tu mówimy, bo to ważne, więc raz jeszcze to podkreślam. O osobach dorosłych, a czy osoby odpowiedzialne za śmierć czternastolatka z susza będą pociągnięte do odpowiedzialności. Na te decyzje będziemy musieli jeszcze poczekać. A tematem zajęła się Kinga Grabowska z Radia Olsztyn. Dziękujemy. Na Dolnym Śląsku kończą się dwudniowe, największe od dekady ćwiczenia służb pod kryptonimem OLEK2026. Służby ćwiczyły 13 scenariuszy w pięciu lokalizacjach we Wrocławiu i powiecie dzierżoniowskim. Od wypadków masowych po działania związane z bezpieczeństwem publicznym. Tym manewrom przyglądał się przez dwa dni nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień, dzień. dobry. Powiedz, jak wyglądały te ćwiczenia, no i jakie sytuacje zostały przećwiczone przez służby? Wczoraj służby w powiecie dzierżeniowskim ćwiczyły sytuację, w której mały samolot ulega wypadkowi i rozbija się na terenie leśnym. Trudno dostępnym dla służb. Co istotne, służby nie wiedziały o tym, jaki będzie scenariusz tych ćwiczeń. i Wszystkiego dowiadywały się dopiero po przyjeździe na miejsce. W Ulitkowie pierwsi na miejscu zdarzenia byli strażacy-ochotnicy, którzy przystąpili do opatrywania rannych, w których wcielili się studenci Uniwersytetu Medycznego, mówi Andrzej Raczyński z pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Nieprzytomnego głęboko. Czy jest wolny zespół? to jest punkt, taki tymczasowy punkt udzielania pierwszej pomocy, gdzie zostali zgrupowani pacjenci w tak zwanym kodzie czerwonym, czyli ci, co wymagają pilnych interwencji medycznych i pilnego transportu. Tu został wykonany tak zwany retriaż, czyli już pełna ocena tych pacjentów, podjęte decyzje pierwsze terapeutyczne i ustalenie kolejności transportu. Czerwony nieprzytomny od początku. Myśmy go mieli od samego początku. Też musi wyjechać. Hej, to jest twoja kareta tam na środku drogi? Jest jedna, która zostawia drogę. Ktoś gdzieś może nie przemyślał do końca tematu, nie do końca zaparkował tak samochód, co spowodowało utrudnienia w ruchu i w komunikacji, co zdarza się w prawdziwych zdarzeniach, a jest to dla nas nauczka i lekcja, w jaki sposób działać w przyszłości. I właśnie zastawienie wyjazdu karetką było dość taką niespodziewaną sytuacją dla służb. Dodatkowo, mimo zakazu, na miejscu zdarzenia pojawił się również dron, który wszystko filmował. Następnie ćwiczenia przeniosły się do budynku Urzędu Wojewódzkiego. Tam odegrano scenariusz, w którym do urzędu wbiega dwóch uzbrojonych napastników. Są zabici, ranni, a także zakładnicy. Był taki, że dwóch napastników z bronią, materiałami wybuchowymi wtargnęło do Urzędu Wojewódzkiego, wzięło zakładników. W trakcie podkładania ładunku wybuchowego doszło do eksplozji, w wyniku której jeden z napastników prawdopodobnie zginął. Natomiast drugi napastnik, który był w pewnej odległości otworzył ogon do poszkodowanych i zamknął się z zakładnikami. Nie, ma nie wiem, nie czuję. Dobra, dobra, dobra. Co z moją ręką? Dla nas to jest pierwsza akcja tego typu. Kontakt z długą bronią, kontakt z terrorystą, prawdziwe strzały, prawdziwie ranni. Miejsce zagrożone realnie dla ratowników medycznych długą bronią. To nie jest codzienna akcja. Do każdego zespołu niech dołączy po jeden, dwóch strażaków oraz policjant. Chodźcie dużą grupą i wyprowadzajcie tutaj poszkodowanych. Dzisiaj służby ćwiczyły sytuacje związane z powodzią. Raporty z tych wszystkich zdarzeń trafią na biurko wojewody, a także dyrekt dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I po ich dokładnym przeanalizowaniu będzie wiadomo, jakie rzeczy jeszcze należy poprawić. A te wszystkie informacje przygotował nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Polscy rolnicy, w tym hodowcy z województwa łódzkiego, muszą wyrzucić setki ton ziemniaków zebranych jesienią. No, nie mieści się to w głowie, bo w sklepach tych warzyw nie brakuje, a spora część z nich jest pochodzenia polskiego. To mimo to plony od miesięcy zalegają w magazynach i nikt nie chce ich kupić. Sprawą zajmuje się nasz reporter z Radia Łódź, Adam Łużyński. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Ad Adamie, dlaczego rolnicy nie mogą sprzedać swoich plonów? No trochę się to w głowie nie mieści. No Nie mogą sprzedać swoich plonów, ponieważ nie ma zbytu. Głównym powodem jest import ziemniaków z zagranicy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym importowano do kraju ponad 5 tysięcy ton młodych ziemniaków. Wiosną to najbardziej pożądany przez konsumentów rodzaj ziemniaka. Polscy hodowcy mają jak na razie tylko te, które udało im się zebrać w zeszłym roku na polskie młode ziemniaki. Trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Rolnicy dopiero je sadzą i te ziemniaki wyrosną dopiero za kilka tygodni. Adamie, rozmawiałeś z rolnikami, ile ton każdy z nich musi wyrzucić. No i jak to porównać, żeby lepiej zobrazować słuchaczom całą tę sytuację? Wszystko zależy od gospodarstwa i od tego, jak duże są pola. Niektórzy muszą wyrzucić kilka ton, inni 50, ale są też tacy, którzy mają do wyrzucenia ich 200. Wszystko drogie, a to, co rolnik wyprodukuje, stanie, Czyli no. Kiedyś go były gorzelnie, wywoziło się do korzeni. Hodowli nie ma. Kto ma kroby, to nie pasie ziemniakami już kropnie. W przybliżeniu, w tonach, ile to będzie u państwa? Najmniej 200 ton. Myślę, że najlepiej będzie to zobrazować za pomocą naczep rolniczych. Średniej wielkości naczepa może mieć ładowność około 10 ton. Zatem jeśli pan, którego przed chwilą słyszeliśmy, ma do wyrzucenia 200 ton, to proszę sobie wyobrazić 20 pełnych naczep ustawionych jedna za drugą. Mówię tu oczywiście o jednostkowym przypadku. To jest jednostkowy przypadek, ja też to podkreślam. Czyli to jest taki no, po horyzont, można powiedzieć, naczepa za naczepą. Rolnicy podkreślają, że tak feralnego sezonu pod względem sprzedaży plonu jeszcze nie było. Jak na te sytuacje reagują z kolei z konsumenci? Wybrałem się niedawno do kilku hipermarketów w Łodzi i na lokalne zielone ryneczki. Porozmawiałem ze sprzedawcami i klientami. Okazuje się, że dziś pochodzenie warzywa nie jest aż tak ważne jak kiedyś. Dla wielu osób po prostu liczy się smak i to, żeby po prostu było co zjeść na obiad. Jeżeli ziemniaki są polskie lub zagraniczne, to robi pani różnicę? Nie. Nie? Naprawdę? Nie, nie Dlaczego? Naprawdę. Nie zwracam na to uwagi. Kieruję się smakiem i tym, jak wyglądają po ugotowaniu. Młode zagraniczne ziemniaki są dużo lepsze niż nasze stare ziemniaki. Kupują młode, ale jeżeli jest dobry stary ziemniak polski, to zawsze wybiorą starego mhm. ziemniaka. Tylko gatunkowo musi być bardzo dobry. Ziemniaki to ziemniaki. no. Ceny młodych ziemniaków z zagranicy są nawet trzy razy wyższe niż ceny polskich ziemniaków zebranych jesienią. A ziemniaki z zagranicy najczęściej pochodzą z Niemiec. Relacje na temat trudnej sytuacji rolników w Polsce, w tym rolników z województwa łódzkiego, ale generalnie na temat całej tej kontrowersyjnej sytuacji przygotował Adam Łużyński z Radio Łódź. Adamie, bardzo dziękuję Ci za tę informację. Jest 20 minut po godzinie 17. Sylwia Urban z naszej redakcji sportowej jest razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. To możemy zacząć chyba od dobrych informacji, ale od tego zacznę już za chwilę. Bo chciałem zacząć od tego, że Iga Świątek po, no, pewnie awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie, więc jest to bardzo dobra informacja. Ja czekałem na ten czwartek, żeby zobaczyć jak Iga sobie poradzi. i Można powiedzieć, czy to jest powrót starej, dobrej Igi? Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno Iga Świątek wygrała dzisiaj z Ukrainką Darią Snigur 6 1 6 w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Madrycie, bo właśnie od drugiej rundy rozpoczynała ten turniej, kolejną rywalką Polki będzie jedna z Amerykanek, Alicia Parks lub Ann Lee. No i tu przekonamy się, czy idę, świątek pójdzie równie, gładko i dobrze, jak dziś z Darią Snigur. A dzisiaj jeszcze, także w drugiej rundzie turnieju w Madrycie, Magdalinetę zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowić. Tymczasem Szwedki będą rywalkami Polek w meczu prekwalifikacyjnym do przyszłorocznych kwalifikacji do rozgrywek Billie Jean King Cup. Taką informację podał prezes Polskiego Związku Tenisowego. Mecz odbędzie się w listopadzie, ale dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Gwiazdor FC Barcelona i piłkarz reprezentacji Hiszpanii Mini Mal,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 Dzisiaj piłkarz przeszedł badania, po których Barcelona poinformowała, iż osiemnastolatek nie wystąpi już w tym sezonie ligowym. Przeprowadzone badania potwierdziły, że Lamin ma kontuzję ścięgna udowego w lewej nodze. Zawodnik będzie leczony zachowawczo. Opuści resztę sezonu, ale oczekuje się, że będzie dostępny na Mistrzostwa Świata. Reprezentacja Hiszpanii w pierwszym meczu fazie grupowej Mistrzostwy zagra 15 czerwca z Republiką Zielonego Przylądka w Atlancie.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 Trzy polskie zapaśniczki awansowały do półfinałów Mistrzostw Europy w Tiranie. W walce o wielki finał Roksana Zasina w kategorii 53 kg zmierzy się z greczynką Marią Prevolaraki, Natalia Kubaty w wadze 65 z Ukrainką Iryną Koladenko a Magdalena Głodek-Liszewska w kategorii 57 ze Szwedką Eweliną Hulten. Dziś także o złoto w wadze 59 kg będzie walczyć Jowita Wrzesień, która stanie naprzeciwko Ukrainki Marii Wnyk. A o brąz w wadze 50 Agata Gołuchowska-Walerzak powalczy z Rumunką Emilią Georgie Wódz. Selekcjoner reprezentacji polskiej siatkarek Stefano Lavarini ogłosił nazwiska podopiecznych, które zostały powołane do kadry w sezonie 2026. Pierwsze zgrupowanie kadry rozpocznie się 4 maja w Wałczu. Włoch przyznał również, że nie wszystkie zawodniczki były gotowe, by wesprzeć reprezentację i były takie, które nie przyjęły powołań. Podczas tworzenia tej listy, jak wiecie, musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Nie lubię wchodzić w szczegóły dotyczące powodów, dla których zawodniczki nie przyjmują powołań do reprezentacji. Oczywiście każda siatkarka ma prawo odpowiedzieć na powołanie do kadry pozytywnie lub nie, ale kiedy odpowiadasz pozytywnie, jesteś dostępna zawsze. Nie możesz przejść do reprezentacji i Wybierać sobie dostępności na jeden turniej, jedno zgrupowanie, jeden moment czy jedną rolę. Moim zdaniem powinnaś być dostępna czego reprezentacja od Ciebie potrzebuje. być dostępna dla tego, czego reprezentacja od Ciebie potrzebuje. Tyle Stefano Lavarini, a teraz pełny skład jaki powołał atakujące to Oliwia Sieradzka, Malwina Smażek, Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska, przyjmujące Martyna Czerniańska, Paulina Damaskę, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Natasza Ornoch. Julia Orzoł, Julita Piasecka i Weronika Szlagowska, środkowe Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Anna Obiała, Marta Ożłowska i Sonia Stefanik, rozgrywające Julia Bińczycka, Alicja Grabka, Gabriela Makarowska-Kulej i Katarzyna Wenerska. Oraz Liberom, Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Karolina Pancewicz i Aleksandra Szczegłowska. Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, w obszarze zainteresowania trenera Lavariniego pozostają także Nadia Siuda i Wiktoria Szewczyk, które w trakcie pierwszego zgrupowania przystąpią do egzaminów maturalnych oraz Aleksandra Gryka, której sytuacja uzależniona jest od dalszych zaleceń medycznych. Tobias Torgersen i Urosz Welepec pozostaną trenerami biatlonowej reprezentacji Polski do 2030 roku, czyli do kolejnych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Taki jest zapis w nowych kontraktach z Norwegiem i ze Słoweńcem. Prezes Polskiego Związku Biatlonu Joanna Badacz podkreśla, że całe środowisko jest bardzo zadowolone ze współpracy z tymi szkoleniowcami. Podpisaliśmy kontrakty czteroletnie. I stąd też pozytywna opinia Komisji Szkoleniowej, która opiniowała pracę trenerów. Następnie zarząd pozytywnie zaopiniował dalszą współpracę. No i rozpoczęliśmy rozmowy. Zakończyło się to podpisaniem kontraktów. Tymczasem pełniący funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz zapowiedział, że w planowanych na czerwiec wyborach nie będzie ubiegać się o reelekcję. Jak uzasadnił rezygnuje dla swojego zdrowia i spokoju, gdyż ma odmienne wizje z częścią działaczy. Przypomnę, że w 22 roku Małysz był jedynym kandydatem i zastąpił Apoloniusza Tainera, który funkcję prezesa sprawował przez 16 lat. Ale na mocy ustawy o kadencyjności nie mógł wtedy ubiegać się o kolejną. Natomiast teraz Zapowiedział, że chce wrócić i będzie ponownie kandydował, co potwierdził w wypowiedziach medialnych. Były trener kadry skoczków narciarskich, współtwórca największych sukcesów Małysza, aktualnie jest posłem na Sejm. Według zapowiedzi Małysza 28 kwietnia zostaną ogłoszone składy sztabów i zawodników w poszczególnych kadrach narodowych. Reklama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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 17.30. Dorota Wojtalczek. zapraszam. Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy zginął w wypadku drogowym na Śląsku. Doszło do niego na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Poseł Litewka jechał rowerem. Czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Jego kierowca zjechał na przeciwległy pas. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.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 Łukasz Litewka angażował się w akcje na rzecz ochrony zwierząt, pomagał dzieciom i seniorom, organizował akcje w mediach społecznościowych. Zmarł w wieku 36 lat.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 Sławomir Cenckiewicz wyjaśnił, że jego decyzja ma związek z, tu cytat, bezprawnymi działaniami rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mu prawo dostępu do informacji niejawnych. Obowiązki szefa BBN-u pełni generał Andrzej Kowalski. Na koniec Mazury powiat piski strażacy walczą tam z dużym pożarem lasu w pobliżu Rucianego Nidy. Ogień pojawił się po tym, jak na linię wysokiego napięcia spadło drzewo i spowodowało zwarcie, mówi Grzegorz Kuliś ze Straży Pożarnej w Piszu.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 33 minuty po godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakimi przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego przyjaciela, posła Łukasza Litewki. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego w walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra, nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważany, uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny, czytamy na mm, profilu w mediach społecznościowych Lewicy. Ten temat będzie się pojawiał dzisiaj jeszcze w Polskim w 24 przypomnę w tragicznym wypadku zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka miał 36 lat. Teraz w popołudniu w Polskim Radiu 24 czas na kolejną rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Marcin Zawada witam ponownie w naszym studiu Sławomir Mazurek, kancelaria prezydenta. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ciężki dzień dzisiaj w polityce. Tragiczne informacje, no ale musimy komentować to, co no dzieje tak, ja się. Myślę, w... Ja myślę, że wiele, pojawia się też wiele takich głosów. Ja się też do nich przyłączam i wieczny odpoczynek racz mu dać panie. To jest człowiek, który zdobył wiele serc i myślę, że to wielka strata dla polskiej polityki. To prawda i pocieszające w tym wszystkim jest to, że wtedy, kiedy na co dzień politycy ze sobą walczą, są takie momenty jak ten dzisiejszy, niestety bardzo dramatyczny, kiedy faktycznie wszyscy wspominają pana posła Łukasza Litewkę od PiSu po lewicy i wszyscy o nim piszą bardzo dobrze wsparcie dla rodziny. Wracamy do polityki tej bieżącej. Sławomir Senckiewicz rezygnuje z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jest pan zaskoczony tą decyzją? Pan profesor, i rozmawialiśmy w tym o tym studiu parę, jakiś czas temu. Wygrał proces przez NSA, zatriumfował, więc dzisiaj tak naprawdę na swoich zasadach odchodzi. Odchodzi z kancelarii prezydenta, żeby nie być pretekstem dla aparatu władzy Donalda Tuska do tego, żeby atakować pana prezydenta. I na pewno odchodzi z BBN-u, ale będzie wspierał pana prezydenta w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie, pr w zakresie prac, rady, do spraw bezpieczeństwa. Na czele której stanął jed jednocześnie. Ta. A kiedy pan się dowiedział o tym, że Sławomir Cęckiewicz przestanie pełnić funkcję szefa BBN-u? Ja się dowiedziałem dzisiaj, podczas kiedy przeczytałem oświadczenie pana... Czy to nie jest profesora. tak, że w pałacu już wiedzieliście, że to nastąpi, że to będzie dzisiaj? To jest inny obszar. Ja zajmuję się trochę innymi tematami. Wczoraj powołaliśmy radę klimatu i środowiska i to, był obszar, to jest obszar mojej odpowiedzialności, chociaż też się wiąże z bezpieczeństwem, bo bezpieczeństwo ekologiczne także mamy w Konstytucji i jest elementem strategii bezpieczeństwa. I wrócę tutaj do pana ministra, pana profesora Tęskiewicza, który aktywnie przygotował rekomendacje strategii bezpieczeństwa narodowego, która jest kluczowym dokumentem do tego, żeby inne dokumenty ważne dla wojska które będą adekwatne do sytuacji na polu walki, adekwatne do zagrożeń wdrożyć, a nie tylko to, bo przecież program Safe, więc ten dorobek pana profesora, ten, ten kilkumiesięczny jest bardzo bogaty, bo to jest i program Safe 0% i to są kwestie związane ze strategią ubezpieczeństwa. No to dlaczego odchodzi, skoro taki bogaty jest ten dorobek? Dlaczego i dlaczego akurat dzisiaj? No dlatego, dlatego akurat dzisiaj zawsze jest ten nie ma dobrego dnia, ale ten dzień jest o tyle dobry, że już na chłodno, bez, bez emocji, możemy mógł podjąć tą decyzję w oparciu o taką świadomość, że wygrał proces, że ma dostępy do informacji. Eee, Chociaż rząd nie ja zupełnie inaczej ten wyrok, naczelnego Sądu I To jest Administracyjnego. bardzo ciekawe, że rząd, który jeszcze przed wyrokiem mówi, że to właśnie coś, co zamknie ostatecznie dyskusję wokół eee, dostępów do informacji niejawnych dla profesora Cęckiewicza. Yy, zmienił tą narrację i mówił, że będzie na nowo interpretować interpretację sądów. No, rzecz nie bywała. No, nie zdarzyło się jeszcze, żeby po wyroku WSA, jeszcze rozumiem, no, trwała jakaś dyskusja, ale po wyroku NSA skończyła się dyskusja i to ten, ten wyrok potwierdził to, że e, słowo Censkiewicz, szef BBN-u, e, nigdy nie utracił tego, e, tego tych, tych uprawnień, które miał do informacji niejawne. Chociaż wie pan doskonale, że i tutaj ta kwestia jest dość tak, szeroko dyskutowana politycznie. Tak, ale mówi, no, trudno wracać. dyskutować o niezawisłych sądach. No, nie może być tak, ja. że niezawisłe sądy y, są tylko wtedy, kiedy orzekają, jak chce Donald Tusk. Ja pytałem o to, kiedy pan się dowiedział jako doradca prezydenta o tej decyzji, no bo wie pan, czyta w mediach o tym, że to jest pokłosie jakiegoś większego konfliktu wewnątrz kancelarii, że po jednej stronie był Sławomir Cenckiewicz, pan profesor, po drugiej stronie był Zbigniew Bogucki, pan minister Przydacz, pan Szefer Naker, ważne osoby wokół Karola Nowrockiego, że to był ten spór. Pracuję w pałacu, pracuję w kancelarii, jestem aktywnym doradcą w zakresie różnych tematów, bo nie tylko w tych obszarach środowiskowych jest mi jest, mam szansę pracować. I żadnego sporu tutaj nie, nie widziałem. widziałem a Widzę też taką ciężką pracę i realizację zadań, konkretnych zadań, które, na które stawia przed nami pan prezydent. I my je po prostu realizujemy, jesteśmy z nich rozliczani czy to, przez pana prezydenta. Czy to dzisiejsze oświadczenie, ta decyzja, jak rozumiem, samodzielna decyzja pana Cyńskiewicza, tak? to jest element jakiegoś protestu? Nie, to ja myślę, że to jest element triumfu, bo dzisiaj triumfujący, wygrywający proces Sławomir Cyńskiewicz y, podejmuje decyzję w duchu takim propaństwowym. No ma świadomość, że y, jest pretekstem dla aparatu represji, żeby wskazywać go cały czas, szukać, nie pozwalać mu uczestniczyć też w różnego ja rodzaju na aparat, aparat represji, o którym pan mówi, to władzy, to Aparat władzy, aparat represji, no to, są, to są te powtarzane fejki, kłamstwa, yy, wyciąganie informacji. Jest, rozmawialiśmy to w kiedyś w kontekście pana Marszałka Czerzastego, gdzie na pierwszej stronie jest napisane, że służby piszą, że materiały, które znajdują się w ankiecie bezpieczeństwa, nie będą nigdy użyte drogi obywatelu przeciwko tobie, a używać ano informacji z ankiety, do której mają dostęp tylko służby, do tego, żeby atakować pana profesora. No to ilość tych ataków, które były ad personam, były w kierunku pana profesora, a jednocześnie uniemożliwienie pracy w różnych gremiach i konieczność każdego występowania o, o poświadczenie powodowałoby, że ta praca nie będzie na tyle skuteczna. To, co miał zrobić, no, to sobie postawił, jakie cele sobie postawił pan profesor przed, yy, przed sobą, zrealizował. Bardzo ważna strategia, bardzo ważny safe inne elementy dowiózł to, zbudował bardzo dobre zaplecze ekspertów, analityków i myślę, że ma taki dorobek, ale to nie jest też tak, że znika z kancelarii, będzie, będzie doradzał, tak, ale też będzie wzmacniał, o mówił o tym, że będzie też wzmacniał działania, które mają doprowadzić do tego, żeby w Polsce powstał silny rząd narodowy. To ja muszę tylko dopytać o te informacje niejawne, bo pan mówił o tym, że Sławomir Cenckiewicz, pana zdaniem, czy zdaniem, Pałacu Prezydenckiego nigdy nie stracił dostępu do tych informacji. Rząd mówi, że stracił. Mówi pan o tym, że szef BBN-u, wtedy jeszcze Sławomir Cenckiewicz występował o taki dostęp do informacji. Czy widział pan kiedyś, żeby Przyrodził profesor Sławomir Cenckiewicz korzystał z informacji niejawnych? Ma, taką, ma pan taką wiedzę, żeby... Zaglądał, żeby sięgał do takich w, informacji. I, w, z informacji niejawnych zaczęła korzystać się w pokoju przeznaczonym do informacji nie Ale mogą coś powiedzieć, że e... widziałem takie dokumenty, nie mogę nic powiedzieć, ale miałem taką informację, żeby się zapoznać. Na Wie pan pewno, coś na, o tym? Biorąc pod uwagę y, y, to, że y, naczelny sąd administracyjny w USA stwierdziły, że cały czas ten dostęp miał, myślę, że y, to nie jest y, jakiś problem. Problemem jest to, że po prostu pana profesora atakowano. Atakowano też za jego dorobek i jego, jego aktywną, aktywną rolę w odkłamywaniu y, rzeczywistości i tych wszystkich, którzy są związani z y, aparatem y, władzy jeszcze przed 89 rokiem. A czy przypadkiem jest I to... później przy resecie z Rosją. A czy przypadkiem jest to, że akurat dzisiaj jest rezygnacja z i akurat dzisiaj wiemy o tym, że prezydent będzie chciał odtajnić aneks do raportu WSJ. No, wiedzieliśmy o tym, że będzie chciał to zrobić jakiś czas temu, ale dzisiaj mamy informację, że przesłał już dokumenty do parlamentu, do premiera. Opinia w tej sprawie, czyli jesteśmy krok dalej. To przypadek, zbieżność dat, czy to nie przypadek? Na pewno wiedza pana ministra, mówię tak jak powiedziałem, ona cały czas będzie służyć. Ja tutaj nie widzę przypadków, widzę tutaj po prostu jakby konsekwentną realizację planu i programu pana prezydenta.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 Yy, które przecież zostały zlikwidowane już 16 lat temu i i myślę, że, że to jest moment, w którym powinniśmy i mamy prawo jako Polacy wiedzieć, co, jakie były mechanizmy i jak to z czego to wynikało. Tylko wie Pan, dostęp do tego aneksu miał i prezydent Lech Kaczyński, i prezydent Bronisław Komorowski, i prezydent Andrzej Duda. Przez dwie swoje kadencje, żaden z tych prezydentów no, nie zdecydował się na, na opublikowanie tego aneksu. Co więcej, Lech Kaczyński mówił o tym, zbyt wiele jest tam fragmentów, których fakty zastąpiono interpretacjami. To Lech Kaczyński, a teraz Karol Nawrocki. Chcę opublikować ten raport. No ale jesteśmy trochę, jesteśmy trochę w innej rzeczywistości. Mamy rok 2026, dostęp do różnych badań, mamy coraz więcej wiedzy na ten temat. Historycy, którzy pracują w różnych obszarach wiedzy, mają też, mamy inny stan wiedzy i myślę, że na tej podstawie ostatecznie to pan prezydent podejmie tę decyzję, żeby trafiło to do informacji publicznej. Dzisiaj zwrócił się do marszałka Sejmu, do pani marszałek Senatu o opinię. Będziemy na nią czekać. Która, jak mówił rzecznik na konferencji prasowej, nie jest wiążąca, jest po prostu opinią, jest Ale wypełnieniem przestrzegamy, formalności. Ale przestrzegamy formalności, która wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. A możemy prezydent zdradzić... prezydent jako strażnik konstytucji strzeże... A możemy... Yy... Tak, to nie jeden już taki był, że tak mówił. A możemy, zdradzić, ja, ten to robi. a możemy zdradzić, kiedy ten raport, ten aneks do raportu mógłby ujrzeć światło dzienne? jakaś data, kiedy mniej więcej ten aneks już mógłby być opublikowany? To zależy od prezydenta i yy, będziemy po prostu oczekiwać. Tutaj yy, nie wymaga to pośpiechu, ale ten czas się już wypełnił. To inny temat, który też wiąże znów rząd i prezydenta, czyli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Ta czwórka, która złożyła ślubowanie w Sejmie mówi o tym, że wysłała do prezydenta pismo, chciałoby się z prezydentem spotkać. Prezydent znajdzie czas na spotkanie z tym czwórkiem sędziów? No, to jest oczywiście dobre pytanie, biorąc pod uwagę to, że powiedział pan, że złożyli ślubowanie. Znaczy, nie wiem na ile można ten performance, który odbył się przed panem marszałkiem, ba, przed notariuszem też, który jakby ostatnio nie udziela zbyt dużo informacji, więc nie mamy pełnego obrazka, no, czyli... Pytanie jest takie, czy oni mają wątpliwości, czy właściwie wyrecytowali ślubowanie, czy chcieliby jakąś potwórkę, trudno, trudno stwierdzić, co miało być przedmiotem tego spotkania. Na pewno dzisiaj czekamy na, na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, którym pan prezydent takie zainteresowanie wyraził. Ja nie wiem nic o, o takiej dacie, w której mielibyście państwo spotkać. Ale przypomnę, że i mówił o tym też pan prezydent, że ci sędziowie się pośpieszyli, że się nie do... mogli chwilę poczekać, bo nigdy nie było powiedziane, że pan prezydent tego ślubowania no. od nich nie przyjmie. I właśnie to jest chyba teraz pytanie kluczowe, czy prezydent jeszcze w ogóle rozważa możliwość przyjęcia ślubowania mm, od tej czwórki sędziów. No myślę, że rozważenie wymaga to, co wydarzyło się przed panem marszałkiem e, Sejmu, no, bo mieliśmy taką sytuację, że im bardziej sędziowie mówili, że tam jest pan prezydent, tym bardziej go nie było. No, to narażenie tylko na śmieszność, ale też no na takie no, swego rodzaju postępowanie nie do końca zgodnie z literą i duchem prawa. Czyli zamknęli sobie te drzwi, czy nie? To jest dobre pytanie, ja na dzisiaj nie umiem na nie odpowiedzieć. Zbigniew Bogucki mówił wtedy, kiedy to ślubowanie miało być tam za parę godzin, to był ten sam dzień, że no jeżeli złożą to ślubowanie w Sejmie przed Marszałkiem, to właściwie są wykluczeni z grona sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan, pan minister jest świetnym prawnikiem i myślę, że dotknął tego, co jest istotą tego problemu. No bo jeśli ktoś ma być tym, który ma strzec konstytucji, ma wyrażać opinię Trybunału Konstytucyjnego, no to trzeba po prostu przestrzegać prawa, a nie tworzyć jakichś politycznych Słowo Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A wcielając się w strażnika czasu przekaże, że jest 13 minut do godziny 18. Saldo. Magazyn gospodarczy. A teraz podobnie jak wczoraj o tej porze łączymy się z Katowicami, gdzie jest Marek Klapa, który śledzi dla Państwa wydarzenia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzień dobry Marku. Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam ze słonecznych Katowic. No to powiem Ci, że nad Warszawą tego słońca naprawdę niewiele, więc trochę zazdroszczę. A skoro EKG to dobrze wpływa na serce, to sprawdźmy puls polskiej gospodarki. Ekonomiczne serce bez wątpienia bije dzisiaj na Górnym Śląsku. O czym się dzisiaj mówi na kongresie?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 Przypomnijmy, że, że to jest ta procedura maksymalnych cen paliw, które określa codziennie minister energii w takim specjalnym obwieszczeniu, które, które jest publikowane w Monitorze Polskim. No to na tej loterii chyba wygrałem, bo wczoraj udało mi się dotankować Brawo. jeszcze po tych niższych cenach. No dobrze, wiemy ile będzie kosztowało paliwo. To dla takiego pełnego obrazu, Marku. Poprosimy jeszcze o raport z rynków. No niestety nie mam dobrych wieści. Powiem Ci, że tak liczyłem, że po trzech dniach spadków coś się zmieni na warszawskim parkiecie. Niestety spadki są dość głębokie, głębsze niż wczoraj, chociaż jeszcze około godziny 12 wyglądało to dużo gorzej, dlatego, że wtedy przekraczały te kursy 1% i to tak grubo. Natomiast teraz, kiedy patrzę na notowania warszawskiej giełdy, to tak, WIG no do 1% niewiele zabrakło, bo 99% na minusie, takie jest zamknięcie. WIG 21,02% MWIG 41,1% na minusie, natomiast SWIC 80 tutaj jest on wyceniany na, czy, czy inaczej, dzień zakończył na z takim spadkiem procent, a zatem to mówi nam tylko tyle, że faktycznie ten SWIG 80, czyli ten indeks skupiający najmniejsze spółki, poradził sobie najlepiej, jeżeli chodzi o warszawską giełdę. Bardzo ciekawie wyglądają również notowania ropy naftowej, bo tutaj w przypadku ropy Brent ta psychologiczna bariera została, dzisiaj znowu przekroczona. 101 dolarów 91 centów. Tak wyceniana jest ta ropa Brent, która mocno interesuje Europejczyków, ale rynki patrzą również na amerykańską ropę WTI i ta jest wyceniana nieco taniej tradycyjnie na 94 dolary i 35 centów. Jeżeli chodzi o europejskie giełdy, to tutaj również tak trochę jak w hinduskim filmie, czasem słońce, czasem deszcz i tutaj też ta zmienność była dość wyraźna, ale przed południem większość indeksów była na czerwono, ale dzień zakończył się jednak optymistycznie większość indeksów na zielono. Te plusy może nie są jakieś tam imponujące, ale to stawia naszą warszawską giełdę gdzieś dzisiaj niestety po tej gorszej stronie rynku. To na koniec jeszcze tradycyjnie spójrzmy na ceny walut. Za jedno euro płacimy 4,24 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,62 zł. W obu przypadkach mówimy tutaj o bardzo bardzo delikatnym, symbolicznym wręcz, ale jednak umocnieniu polskiego złotego. A skoro mówiliśmy o walutach i złotym polskim, to jeszcze na złoto zerknijmy. Złoto uchodzi ostatnio za taki najnudniejszy walor na międzynarodowych rynkach, bo na nim niewiele się dzieje. Za jedną uncję trojańską trzeba zapłacić 4722 dolary centów. To oznacza, że złoto bardzo delikatnie staniało w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy wczoraj. Mniej więcej o tej samej porze. I to wszystko, jeżeli chodzi o rynki. My natomiast w Katowicach no, zobaczymy, jak będzie jutro. Jutro zamknięcie też tygodnia mm. na, na giełdzie. A zatem liczymy bardzo wszyscy, że ten e, dzień... Ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego zakończy się kolorem zielonym jednak. No to trzymamy za to kciuki. No właśnie, jutro jeszcze wiele debat, wiele spotkań. Czy to już będzie takie pakowanie walizek? E, pakowanie walizek, ale ono się zacznie mniej więcej za 24 godziny, bo jeszcze spoglądam w agendę i jeszcze kilkadziesiąt sesji przed nami. Zatem tematów na pewno nie zabraknie. Jest co robić. Jest co robić i będziemy oczywiście relacjonowali dla państwa te wszystkie wydarzenia na antenie Polskiej. Radia 24. To ja tylko dodam, że po porady gospodarcze to oczywiście do Marka, po ja porady zapraszam. filmowe niekoniecznie. Marek Nie. Klapa, bardzo Ci dziękuję, <laughs> dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia. Reklama.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 Agata młynarska. Więcej na stronie jmyślnik.elita.org.pl Ogłoszenie społeczne